Się cieszymy się, że po raz ósmy spotykamy się na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. E, dzięki gościnności włodarzy tego miasta, burmistrz pan Grzegorz Dunia. Panie burmistrzu, witamy bardzo serdecznie. E, zajmijmy, kochani, miejsca i ja was wszystkich przedstawię. I zaraz powiem, co się będzie działo w tym roku na naszym festiwalu. Dyrektor Festiwalu Bogusław Bojczuk. Szefowa Działu Programowego Urszula Strzelczyk-Piasecka. Programowy menadżer Iza Ścińska, Maryla Jorsz, która odpowiada za młodych na naszym festiwalu. Młodych i nie tylko, bardzo młodych. I nadzoruje cały konkurs niezależnych filmów krótkometrażowych i Małgosia Karasek, która jest naszą guest-menadżerką, czyli opiekuje się naszymi gośćmi. To jest tylko reprezentacja naszego zespołu. To jest tylko reprezentacja naszego zespołu. Nie ma w tej chwili producenta, ale chciałabym powiedzieć, że za całą stronę techniczną, a ta jest na tym festiwalu niezwykle ważna, to odpowiada producent Zbigniew Dobrosz. I jemu się należą, i jego zespołowi, jego ludziom należą się ogromne brawa, ponieważ, jak Państwo wiedzą, jesteśmy takimi szaleńcami, którzy zdecydowali się organizować festiwal tutaj, w Kazimierzu Dolnym, w Janowcu, czyli w miejscu, gdzie nie ma China. Aranżujemy to miasteczko festiwalowe, budujemy dla Państwa te kina na te 8 festiwalowych dni, ale też mamy poczucie, że w związku z tym zapraszamy Państwa na swego rodzaju specjalne wydarzenie filmowe, artystyczne i że przyjazd w tych dniach festiwalowych do Kazimierza jest przyjazdem rzeczywiście do tego miasteczka festiwalowego specjalnie dla widzów festiwalu przygotowanego. W związku z tym, jak pan burmistrz nam powiedział, bo sama bym do tego w ogóle nie nawiązała, nie śmiałabym, że miasto ma z tego też określone profity, w związku z czym na określoną współpracę w kolejnych latach my też liczymy, panie burmistrzu. Świetnie. Drodzy państwo, w tym roku nasz festiwal ma nową szatę graficzną i nowy plakat, nowy, no zupełnie inny, różniący się od tego, co do tej pory proponowaliśmy. Autorką tej wersji graficznej jest Zuzanna Rogarty, która jest tutaj z nami. Proszę się pokazać. Jak widać, podoba się nowa wersja. Nam też się podoba, czujemy się w niej tacy czyści, odświeżeni, zdecydowanie. Tak miało być i tak jest.